Radio Plus Warszawa Ludzie o ludziach Ludzie o ludziach Ludzie o ludziach Dzień dobry kochani, moim gościem jest pani Grażena Walasek Jestem ciekaw, bo pani Grażena powiedziała, że spotkała gdzieś pana Boga Gdzie pani go spotkała? Spotkałam go na Skaryszewskiej We wspólnocie trudnych małżeństw, Sychar I tam zaczęła mi się przygoda Moja z Panem Bogiem, kiedy przyszłam do Warszawy w 2010 roku, nie wiedziałam, że tak moje życie się potoczy, się rozsypie, bo do tej pory budowałam na piasku, nie wiedząc o tym, po ludzku. A po ludzku budować rodzinę, małżeństwo troszeczkę za mało, bo tego potrzeba Pana Boga. I go odnalazłam w Sycharze. No i tak z nim pracuję od 2011 roku. I takie dostaję od niego bonusy, że dziś za tydzień. Ruch wiernych serc też dostałam od Pana Boga, że mogę w nich się realizować. To co w takim razie jest lepsze, tamto życie czy to nowe życie? Nigdy bym nie zamieniła tamtego życia na to życie, chociaż 27 lat było naszego związku małżeńskiego. Rozpadło się tak po ludzku, ale ja nadal wiem, że to trwa w sakramencie małżeństwa i wiem, że nas Pan Bóg kuratuje. W jaki sposób i kiedy, to tylko On wie. Ja na ten czas cieszę się, ze spotkaniem ze wspólnoty, że tam są gdzie tacy jak ja, że mają takie trudności, że są takie, mają talenty, które chyba gdyby ten kryzys ich, na czym mnie nie dopadł, ja bym tego nie wiedziała, że jestem tak wartościową osobą i mam tyle pomysłów na życie. A co pani sobie odkryła, tak po ludzku? Tak po ludzku odkryłam, że nie mogę się bać już ludzi, że mam talent organizatorski i teraz Panem Bogiem jeszcze lepiej mi to wychodzi niż po ludzku. Co rządzi się pani nim trochę? Czy rządzę się. <grym> nim? Tak, tak. W zasadzie to słucham Pana Boga. Każdego dnia Go słucham. I myślę, że to, te kazania, te Ewangelie, że one są tylko dla mnie pisane każdego dnia. Coś niesamowitego, przez tysiące ludzi tego słyszą. A ja to odbieram po prostu bezpośrednio do siebie. No i pokazuję też swoim dom na nowo, gdzie są wartości. Jakie są wartości? Gdzie trzeba budować to życie? Że po ludzku i możemy mieć swoje plany, ale one są tylko po ludzku. A Pan Bóg ma tak... Opracowany i tak zamierzony plan w stosunku do nas, że możemy sobie mueblować kuchnię na zielono. Możemy sobie wyobrazić, że takiego małżonka chciałabym mieć, a dostaje takiego, na jakiego. Pan Bóg, ja to teraz cały czas będę łączyła do Pana Boga, że to On mi go dał, żebym go odnalazła, no trochę późno, chociaż uważam, Ale wierzę Pani, jak... że mąż do Pani wróci, czy Pani trafi bierze. na drugie? Ten mąż? Ten pierwszy? mąż Ten mąż pierwszy. Są ogromne zmiany, to co było na początku. No jestem, mąż bym powiedziała, złożył pozew o rozwód, ale jest rok czasu po orzeknięciu tego postanowienia, czy wyroku tego sądu. Ale bym powiedziała, to się nic nie zmieniło. Za to widzę, jak ja się zmieniam, no i widzę też u męża zmiany, w rodzinie zmiany. To jest coś niesamowitego, że mogłabym tak po ludzku usią usiąść i płakać i zamęczać się. A widzę, że z panem Bogiem to taką mam radość, bo zawsze byłam wesoła i chciałam, żeby wszyscy ludzie się kochali. To niech pani chce dalej, pani Grażyno, ale przerwę musi mi zrobić. Pani Grażyna Walasek, po przerwie wracamy do rozmowy. Radio Plus Warszawa Ludzie o ludziach Ludzie o ludziach Ludzie o ludziach w życiu różnie. Bywa pani Grażyna Walasek, to wie, prawda? Jest we wspólnocie sychar, trudnych małżeństw. Czeka pani na męża po rozwodzie, tak? tak? Jesteście po rozwodzie tak. i pani jest przekonana, że mąż prędzej czy później do pani wróci. A będzie wola Boża. I jeśli się, to jest moment, kiedy drugi człowiek też w jakiś sposób musi się nawrócić, bo, bo tak po ludzku, to jeśli znajdzie jakąś tam znalazłem połówkę, uważa, że jest zakochany, no na ten czas to. Nie, nie widzę, nie widzę wspólnej drogi. Musi być to wspólna droga z Panem Bogiem. A co widzę u, u, u ludzi, których spotykam na swojej drodze? Trwają w tym związku, są młodzi ludzie, mają po 37 lat, po 30, więc jak czytam książkę, Ani jednej, ile jest warta twoja obrączka, kiedy ona mówi: Mam 30 lat, jakie ja mam wytrwać do końca życia sama, to ja mówię, Mający, dobrze po 50, ja mi to dam radę. I patrz na tych ludzi, jak oni się rozwijają, jakie w nich talenty oni w sobie odkrywają pisanie książek, co myślę, że do tej pory w jakiś sposób nie, pewnie to w życie wspólne nie pozwoliłoby. To nie znaczy, że rozpad małżeństwa, odejście drugiego małżonka jest to wskazane, że jesteśmy z tego powodu szczęśliwi, ale we wspólnocie, we wspólnych wyjazdach, organizowanych wakacjach, czy sylwestrach, czy wyjazdach w góry wspieramy się i widzimy, że nasze zmiany mają ogromny wpływ na, na drugą osobę. A jednocześnie na tych, którzy wchodzą na ja początki, ich kiedy przychodzą do sycharu, do wspólnoty i są załamani to pierwszą pomoc podajemy jemu, kiedy my jesteśmy już kilka Bo już Pani lat. to przeżyła. To już przeżyłam i widzę, jacy oni są, jacy oni są, może nie biedni, tylko bez załamani, bezbronni są, tak, są bezbronni. Zatem ja z perspektywy też pamiętam swoje pierwsze kroki, patrząc, że takie piękne dziewczyny i mądre i przystojni faceci, Cóż oni robią w tej wspólnocie, ale to jest piękne, że oni trwają w tym, pokazują, jak wytrwać w tej wierności małżeńskiej, oczywiście bez Pana Boga nie da rady. Po ludzku nie da rady sam, samemu to przetrwać i nie pojedynkę, tylko we wspólnocie. Mając ten Sychar, wspólnotę, gdzie maleńku rozwinęła się taka, dziecko, Ruch Wiernych Serc, gdzie umacnia nas mm, te spotkania w Ruchu Wiernych Serc. Osobiście je już organizuję od dwóch lat. Spotykamy się na Skaryszewskiej. No i są to piękne spotkania i odpowiedni plan Boże. I co, zapraszamy Państwa, jeśli macie podobne problemy, jak, jak Pani Grażyna, albo, albo inne kobiety i mężczyźni, to do, jest jak strona, prawda? Jest ona Sychar, Wspólnota Trudnych Marzeń, nie wpiszesz. Trudne małżeństwo, sychar, wspólnota, rozpad małżeństwa, zawsze się pojawia sychar. I, I w całej Polsce już mamy ponad 40 ognisk, także zapraszamy do odkrywania siebie przede wszystkim nawzajem nie załamywania się w tych trudnych kryzysowych wiązkach, bo kryzys pozwala na, na rozwój. Jeśli masz kryzys, kiedyś weszłam na stronę katolika.pl, masz kryzys, to dobrze. Dziwiam się, jak to. Ja mam kryzys i jest dobrze. To jest, ale po tych sześciu latach wiem, że to jest bardzo dobrze. Przełom. przełom. Następuje przełom. Pani Grażyna Wal Walasek zaprasza Państwa z problemami. Na Skaryszewską jeszcze raz strona www. Sychar, trudne małżeństwa. Zawsze coś się wyklika pozytywnego. No to życzę udanego życia. Dziękuję bardzo. Pani Grażyna Walasek, dziękuję Pani, że Pani zechciała przyjść i powiedzieć trochę prawdy o sobie. Dziękuję bardzo. Proszę. Pa.